Pofik, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 14. Dobra, jakieś jeszcze minusy główne, bo i tak już jest ich sporo. <grymne> Ale nie właśnie nie, nie, nie dokończyłem ci tego poprzedniego wątku odnośnie kasy. To, jest, to mhm. jest, moi kochani, to jest zawsze tak, że ryzykujemy własną kasą po prostu. Ja zamawiam grę i, i ja ponoszę to ryzyko, czy gra się sprzeda, czy nie sprzeda. A w topy naprawdę zdarzały się potężne wtopy, chociażby no niesławny alien, koloniar marines, który kreowany był na niesamowity hit i zamówiłem go naprawdę dosyć dużą ilość i... No, dzień premiery zainteresowania zero, prawda. A jeszcze nieszczęśliwie, znaczy z mojego punktu widzenia nieszczęśliwie, z punktu widzenia no, gracza było to akurat dosyć fortunne, A recenzje tej gry ukazały się, zazwyczaj są embargo, prawda, w dzisiejszych czasach na recenzje i no już rzadko która gra dostaje recenzję, to znaczy można spotkać się z recenzją, która pojawia się przed dniem premiery gry, no wydawcy tak się boją tego dnia premiery, gdzie, że nakładają po prostu na wszystkich embargo i, i praktycznie nie ma takich sytuacji, żeby gra była recenzowana przed premierą w jakimkolwiek medium, czy to jest internet, czy, czy, czy gazeta, czy, czy, czy prawda, czy YouTube, yy, czy, czy, czy cokolwiek. No chyba, że to jest jakiś absolutny pewien, a to, to już są wyjątki. Natomiast z Colonial Marines było tak, że e, no niestety recenzje, miażdżące recenzje, z rzędu 3 na 10, 2 na 10 ukazały się po prostu dwa czy trzy dni przed premierą i, i już wszyscy wiedzieli, że to jest totalna kupa, że za to nie należy się brać. No ja i dostałem z tym I tak dzień premiery nikt nie przyszedł, tydzień od premiery nikt nie przyszedł. No. W końcu no, to, to z tą grą, już pomijając i to jest, no, naprawdę nie jest to dobra gra. Nie jest też jakaś tam może strasznie tragiczna, no da się w nią pokrać, jakoś tam przyjemną czerpać, nawet ma za, zabawne teksty, bo... bo, bo, bo, bo. Bo ma, tu się przyłożyli Nie, nie, nie, to jest po prostu rewelacja, początek tej gry, gdzie, gdzie idziesz i, i, i koleś stwierdza, że no, tam bada sytuację, prawda, raportuje przez radio do, do, do, do głównego dowództwa, no i mówi, że mamy tutaj połowę, połowę androida. A do pyta, a którą połowę? Patrzę nogi z kawałkiem tu a akurat tą połowę, która nic nam nie powie, więc parę zabawnych tych momentów tam jest i ratuję tą grę tryb na, na, na dwie osoby. Nawet parę osób, którym od biedy na dwie osoby ten tytuł poleciłem było zadowolonych, więc no, Zawsze coś. Za, zawsze, coś. Za, zawsze coś, ale niestety już nie będę wymieniał innych tytułów, ale zdarzały się tu konkretne wtopy, gdzie no odczuwałem dosyć mocno finansowo po prostu, bo no, gry nie są tanie i, i, i, i to nie jest tak, że marża w sklepie z grami jest naprawdę niską marżą. I, to nie jest tak, że my te gry dostajemy, powiedzmy, jak gra kosztuje 200 zł, to my je dostajemy za stówę i stówę na tym przycinamy, prawda? O nie, kochani, to jest tak, że my, my dostajemy za 190 i te 9 zł, jeżeli klient nie będzie wredny i nie będzie chciał zniżki, to uda nam się na tym zarobić, prawda? Albo ty nie będziesz dobry i nie dasz zniżki, a często... tak też się zdarzy wiesz co, lepiej odzyskać 190 i te 9 odpuścić, niż po prostu się napinać na te 9 złotych zarobków, bo jednak no sklep jest, to jest bardzo trudna działalność do prowadzenia, to jest dużo trudniejsze niż sklep spożywczy, czy sklep z ubraniami, gdyż y, nigdy nie przewidzimy tego, jak się zmienią ceny, no, no ceny mleka, czy ceny chleba, no, no niestety nie zmieniają się dnia na dzień, są raczej stałe, I, no, no, natomiast no grach nigdy nie przewidzisz, kiedy dystrybutor zmieni ceny i na przykład chociażby ostatnia FIFA, FIFA 15. 199 na premierę standard, chociaż bywały takie premiery FIFA gdzie gra potrafi kosztować 139, ale to była no, akcja budowania marki FIFA w Polsce, prawda, no i taki gest trochę w stosunku dla graczy, żeby no, zbudujmy markę na przyszłość, a później będziemy kosić, prawda. Standardowo było zawsze 179, w tym roku było 199, no wszystko ładnie, pięknie. Gra idzie, prawda, jak co roku FIFA, jak ciepłe bułeczki. Przed świętami, jak co roku, delikatnie obniżamy ceny. Z tym, że zazwyczaj jak już ta cena przed świętami została obniżona, to ona już taka została, więc przed świętami mamy FIFA 169, nawet 159 było, prawda? Jak na nowo FIFA całkiem, całkiem jeszcze jeszcze cena całkiem nie głupia. Natomiast, no, jakie było moje oburzenie i wkurzenie, gdy zaraz po świętach, po Nowym Roku, gdy chcę zachować, gdy chcę zamówić ponownie FIFA, która przez święta się sprzedała, widzę cenę z dnia premiery, prawda, cenę hurtową. Co się stało? Wydawca gry podniósł z powrotem cenę po fali obniżek przedświątecznych, podniósł ją z powrotem, prawda? No i weź to wytłumacz w, w tym momencie klientom, którzy byli przed nowym rokiem i gra kosztowała 159 złotych, dlaczego ona kosztuje ponownie 199 i dlaczego ja jestem taki wredny i tak dużo chcę na niej zarobić, prawda? Nie da się wytłumaczyć, jak sobie wyobrażam. No jest to ciężkie, no niestety. Więc mówię, no to jest też duży minus, jest to zawsze nasze ryzyko, ryzykujemy własnymi pieniędzmi. No trzeba mieć ten dar, dar przewidywania po prostu, coś. po latach tego już się nabywa, ale no powiem szczerze, że parę spektakularnych wtop top i, i takich porażek y, finansowych poniosłem, prowadząc tą działalność. No, no, no to atmosferę i przejdźmy do plusów prowadzenia. Waszych plusów, nie takich, jak sobie ludzie wyobrażają, ale waszych osobistych plusów. Poza dostępnością do tytułu, bo to sobie wyobrażam, że nie, no, to jest to jest właśnie ta... Ale to, to jest ta różnorodność jest to, bo niesamowita. Bo jest to, to, co chcemy, to jest, prawda? I wszystko ma na co się chce. Przyznajcie się, ile gier zabraliście dla siebie i nie daliście klientom. Wiesz co, ja staram się tego nie robić, może jestem takim właśnie specyficznym graczem, bo ja nie mam, może to też wynika z tego przesytu odnośnie prowadzenia sklepu, prawda? Natomiast ja nawet jako gracz nigdy jakoś nie miałem ciśnienia na granie w grę w dniu premiery, więc ja akurat o tyle dobrze, że, że zazwyczaj biorę sobie jakąś grę do pogrania, jak mam jej kilka sztuk na stanie, tak żeby było z korzyścią i po prostu, no, żeby, żeby klienci też na tym nie cierpieli, że y, ktoś chce jakiś tytuł dostać, a ja go trzymam po domu i zagrywam się, kurczę, i, i go nie sprzedam, prawda, póki nie skończy Więc w większości przypadków raczej ogrywam tytuły troszeczkę starsze. Nie takie całkiem stare, prawda, ale, ale, to to mnie ale, ale, nie, ale nie, nie w dniu premiery, a na przykład 2, 3, 3, 4 miesiące później. Większość gier w ten sposób, no tak chociażby Sunset Overdrive, które wyszło, wyszło prawda, dobre 5 miesięcy temu, a ja grałem dzisiaj i bawię się naprawdę rewelacyjnie, jestem zauroczony i dawno, dawno żadna gra mnie tak nie wciągnęła jak właśnie Sunset Overdrive. Uważam ją za absolutną rewelację. No i od razu podbiłeś sprzedaż. No dobrze by było, bo no, sprzedaż, One niestety nie ma zainteresowanie One tak. w Polsce, gdzie, gdzie 360 naprawdę miała mocną markę i bardzo silną pozycję u nas w kraju, także u nas w sklepie, natomiast stosunek PlayStation 4 do Xbox One, no to jest, jest, jest dramatyczny niestety na niekorzyść. Microsoftu, no niestety Microsoft padł ofiarą własnej polityki, no, jak wiadomo już mądrzy ludzie dawno temu w Polsce uknuli powiedzenie, że chytry dwa razy traci, prawda, więc no chcieli, chcieli, chcieli yy te zyski zmaksymalizować, a no skończyli z ręką w nocniku, prawda, gdyż no nie jest to tylko polska specyfika, ogólnie Xbox na całym świecie sprzedaje się do sporo gorzej e, niż, niż PlayStation 4, więc no musieli podjąć kroki desperackie typu e, odłączamy ponownie Kinecta, który tym razem miał być przyspawany, prawda, i zarzekali się przecież, że Xbox tylko z Kinectem i że to jest w ogóle będzie zubożone doświadczenie, że, że doświadczycie nowej jakości e, i tak dalej. E, w momencie posiadania Xboxa wraz z Kinectem, no jak wygląda sytuacja dziś, to... <śmiech> Liczba gier, znaczy, no, no nowy Kinek jest no, po prostu, no, to jest żenada, no tyle powiem, tym bardziej w kontekście, w kontekście zapowiedzi, które były, to jest po prostu żenada, gdyż zabawy z tym jest dużo mniej, niż, niż przy pierwszym Kinekcie, który jednak no, wsparcie miał dosyć solidne, jeśli chodzi o wydawców i o gry. I, i błyskawiczne na pierwszego Kinecta pojawiło się mnóstwo gier, natomiast tu jesteśmy już no, półtora roku od premiery i, i na gier? tego Kinecta... No tam, nie no, do, dobra, no. się o dobrych grach, czy mówisz o grach na, ogólnie? sporty taneczne tam centralne. No to z dobrych gier są trzy. Kinek Sport i dwie gry taneczne, tak. prawda? Natomiast no, wyszło jeszcze parę innych gier, no ale ich jakość jest generalnie poniżej wszelkiego poziomu, więc jak ktoś ma ochotę na Kinecta, polecam Xboxa 360 i dużo lepiej będzie się bawił, dużo rzeczy znajdzie w niższych cenach też niż, niż na Mane. więc no, tak. Wspominałeś też właśnie o tych edycjach cyfrowych, które no uderzyły w sklep. To może przyszłość dla was jest taka, żeby pójść właśnie w takie rzeczy dla kolekcjonerów? Taki ściśle wyspecjalizowany sklep, kiedy to zacznie nie da się robić. Nie, nie, nie, nie, przepraszam bardzo, nie, jest to niemożliwe absolutnie. To nie, nie, z, z samych kolekcjonerek nie da się utrzymać sklepu, to jest zbyt niszowa. Z, zbyt mało ludzi zainteresowanych tematem, naprawdę takich maniaków kolekcjonerek jest. Jest w Polsce parę sklepów, które dodatkowo się na tym skupiają. Nawet w, w, w ramach ich działalności jest to nisza. Myślę na przykład w Ultimie, jestem pewien, że kolekcjonerki to jest... Nawet u nich jest to nisza, a są sklepem, który oferuje największy wybór. E, miałem na myśli takie podejście, że na sprzęty retro też na przykład, co robi się coraz bardziej modniejsze. No, my mówimy, ja mam nadzieję, że to jeszcze sklep się utrzyma tak co najmniej z 10-20 lat, ale... No 20... To są... no, ja mam nadzieję, nie mówię jaka jest prawda. 20 ale... nie ma takiej opcji, 10. To byłby, dłu <śmiech> istniałby dłużej niż, niż istnieje w tym momencie, więc to już by było coś, bo, bo w tym momencie sklep istnieje lat 8, no podejrzewam, że, że drugie 8 może jeszcze pociągnąć, no zobaczymy, no tak naprawdę to jest wróżenie w prawda, bo, bo już, już w tym momencie mógł odpaść ich, bo i ich naprawdę groźba była bardzo realna, że nie mieli do czynienia tylko i wyłącznie z cyfrową dystrybucją. Natomiast y, jest jeszcze opór po stronie klientów, który prędzej czy później zostanie złamany. Y, na zasadzie dajemy dobre prąd, no, to już jest w tym momencie, na no, usługi takie jak PlayStation Plus czy Games with Gold, to jest naprawdę, no, szczerze mówiąc, można, można mieć tylko to i, i nie potrzebować, jeżeli ktoś nie ma ciśnienia, żeby, żeby grać w najnowsze tytuły, prawda? Takie najgłośniejsze gry, które wychodzą i z racji nawet swojej objętości muszą wyjść na płycie, prawda, fizycznie. To, to mógłbym mieć tylko PlayStation Plus i dobrze się bawić, no szczerze mówiąc myślę, że ja dysponując, pracując zawodowo i dysponując taką ilością czasu, jak ja, jaką mam na granie i nie wybrzydzając za, za, za bardzo mógłbym sobie no, grać spokojnie tylko i wyłącznie w gry z Plusa i dobrze się bawić i nie potrzebować niczego innego. Na szczęście jednak większość ludzi chce grać w tytuły najnowsze z ładną grafiką, i tak dalej, nie być zdanym na łaskę tam tego, co oferują i jeszcze, ale, ale na pewno część klientów, dobrych klientów, którzy kiedyś byli stałymi klientami z powodu tych ofert, nam było, to jest to na pewno zauważalne. No ja już niezbyt bo mam wolny internet, więc sobie nie popowiem. No ale to tak samo jak wiesz, ale... z jest to z wypożyczalniami wideo na początku lat 90. Wypożyczania kaset wideo było naprawdę złotym interesem. I nie wiem, czy wiesz, ile na przykład wypożyczalni, takich wypożyczalni było w Lublinie. Kilka, co najmniej, bo ja z trzech korzystałem. Korzystałem, no ja z trzech korzystałem. To powiem ci, że było ich 40. Aha, no, no to kilkadziesiąt. <laughs> A wiem to stąd, iż w momencie, gdy za zakładałem sklep, wymyśliłem sobie także, iż będę regenerował płyty. Prawda? Nośniki typu CD, DVD i tak dalej, to też była no, taka standardowa działalność sklepów warszawskich, co, co u nich też podpatrzyłem, więc pomyślałem, że ja też to będę oferował, prawda? Więc stwierdziłem, iż no, przejadę się po wszystkich wypożyczaniach w okolicy. Zdobyłem narzędzia, zwane, który, które się zwie Panorama Firm, prawda? Gdzie, gdzie są wizytówki tam, no prawie każdy, kto, kto, kto, kto zakłada działalność gospodarczą jest tam prawda, uwzględniony. No więc przejrzałem tego ponad 30 miejsc yy, prawda, wpisów w panoramie film znalazłem, natomiast no, okazało się, że zostały tylko wpisy, prawda? Wypożyczalnie zostało, no wtedy już 8 lat temu to było poniżej 10, było ich 7, było ich 7 czy 8. W tym momencie nie wiem czy zostały czy dwie. Chyba Nawet sieciówki nie. chyba z Lublina już tak, się sieciówki, zabrały. Tak, dwa czy trzy lata temu wyniosło się Beverly Hills, no po prostu, no internet zabił tą formę działalności, która przez pewien okres była, no wydawało się, że to naprawdę złoty, złoty, złoty interes wypożyczalnia, pożyczalnia że Zresztą no był taki szał, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie tam, wszyscy na z tego szaru, że tak no, Każdy korzystał. Natomiast no niestety nadszedł no, internet, pewne rzeczy się skończyły, inne usługi się rozwinęły, no i podejrzewam, że tak samo będzie niestety ze sklepem, ze sklepem z grami. No, szkoda, bo jest to jednak miejsce w pewnym sensie magiczne, gdzie, co jest jeszcze plusem? Ludzie z pasją, którzy tutaj przychodzą, to jest naprawdę, naprawdę bardzo duży plus. Można poznać bardzo ciekawych, bardzo ciekawych ludzi, bardzo różnych ludzi, bo jednak gry grają bardzo różne no to, to mnie zawsze zdumiewa. Od, od, od, od, od dresiarza, prawda, który przychodzi z hasełkiem siemano, ziomek, daj tu jakąś to zgierkę, bo potrzebuje tam na kwadrat, prawda. Po prezesa dużej firmy, prawda, który, który no jest takim szefem, że ma u nas kartę stałego klienta. Przez nas prowadzono w sklepie, prawda, bo, bo stwierdził, że on. Gubi, natomiast chce mieć kartę, uważa się że za tak dobrego klienta, iż prosi nas, abyśmy mu ją uprowadzili, prawda? Dobre. Z takimi rzeczami się spotykamy, Dobre. oczywiście klient nasz pan, ale moi drodzy, to trzeba być naprawdę dobrym klientem, żeby na takie honory zasłużyć. Ten ja nie akurat... mam takich klientów, sumy pieniędzy, które nas zostawiał, <głos》> skłoniły nas do tego, żeby jednak w tym momencie się ugiąć, bo, bo, bo na, na co dzień jednak no, nie, nie prowadzimy takich osób, bo to jednak byłoby kłopotliwe, prawda? No, kartę ma każdy swoją, każdy jej pilnuje i to też jest uważam fajne. Ja zawsze lubiłem mieć kartę w warszawskich sklepach, zawsze miałem kartę z tego klienta i, i zawsze mi się to podobało, że ją mam, że jest co piąta zamiana gratis, prawda? I to był taki, taki, taki fajny, fajny element i myślę, że jest też sporo klientów, którzy lubią moją kartę i zatrzymają sobie nawet na pamiątkę co po niektórzy nawet e, szczycą się, która to już karta, prawda, u nas skończona, a mamy klientów, którzy no, spokojnie z 10, z 10 kart tego klienta mieli, czyli wzięli u nas ponad 100 gier, no, prawda, na jednej karcie ja się mieści zaliczę. się, mieści się 10, 10 wymian, więc, więc skoro ma 10 kart, no to musiał mieć przynajmniej 100 gier. Kawałek życia, no, tak. nie wątpił, jeszcze udokumentowany, wiadomo w co się grało. Już jesteśmy przy tej różnorodności prawda, klientów, to ciekawi mnie jakieś najdziwniejsze zamówienia, jakie dostaliście. I nie mówię tu o jakichś konsolowo-erotycznych zabawkach, tylko... Nie, pytają się ludzie o, o różne dziwne rzeczy rzeczywiście, ale to bardziej... No to ktoś się pytał kiedyś... <śmiech> nie... Rozwaliła mnie na przykład Przychodzi Człowiek i mówi, że poproszę Metal Gear Solid, edycja japońska na oryginalnego Nesa tylko poproszę w żółtym pudełku, bo są dwie wersje. Dobra. Bo są dwie wersje, poproszę w żółtym pudełku, prawda, i, i żeby to nie była tam edycja koreańska i tak dalej. No po prostu powstrzymywałem się bardzo mocno od tego, aby nie wybuchnąć śmiechem, aczkolwiek no... Wiadomo, powagę trzeba zachować, bo no, ludzie są różni i, i, i czasem no, rzeczywiście trafiały się jakieś dziwne jednostki, że tak powiem. Ale no to rzeczywiście Metal Gear Solid na, na, na pierwszego oryginalnego Nesa a w edycji japońskiej w żółtym pudełku, to to było jedno z dziwniejszych, z dziwniejszych zamówień. Hmm. japońska bajonetta, którą ktoś sobie chciał koniecznie w dniu japońskiej premiery Sprowadziłem ją, sprowadziłem ją z, z ebay, no, nie powiem, że z standardowymi kanałami, po prostu z, z, z, to normalnie Hamsko z ebay'a. E, no ale no, klient miał, dostał, był zadowolony, zapłacił 400 zł. No, no ni, niestety. Okay, też bym chciał mieć takie możliwości. Znaczy sama gra kosztowała dużo mniej, ale wysyłka no, no. z Hongkongu, czy tam z, z Tokio, czy, czy, czy z tamtej części świata generalnie jest dosyć, dosyć... Dosyć droga. 40, to tyle wymian bym miał za to, że po prostu... Ja nie wiem, No ludzie mają różne potrzeby, więc ważne, że można je spełnić czy pamiętasz tutaj u Was. Czy pamiętasz No, ale się jakoś nie No dobra, nie będziemy na siłę. Nie no, było e... tak, tylko to wiesz, tak się nie, nie no zawsze się nie od ma, razu... Jasne, nie ma, nie ma problemu, zawsze już coś jak ta bajoneta i ten <grym> medal Gear. Ciekawe jeszcze, czy jakieś yy, macie marzenia co do sklepu, żeby się spełniło a hmm, no żeby tu porządek był kiedyś, <głos> <głos> to jest taki. To fakt, muszę przyznać, jest to klient. Tego tu nie ma, ale to jest akurat błahosko. Większość bo... osób nie zwraca na to uwagi. Wystarczy, że są gry, prawda? No, to od razu przykuwa uwagę. Tego. W grach jest porządek, więc to jest, to, jest, to jest jakby najważniejsze. Przez 8 lat no to niedługo dycha, No to jakiś jubileusz. Trzeba wam strzelić. Coś wielkiego. Nie, ja nigdy do tego. Gry za darmo na przykład <głos> przez 5 minut. Może no, powiedzmy, gdy będziemy już takim sklepem, który naprawdę, no sorry, no 8 czy 10 lat co to jest, no nie ma, nie ma się czym szczycić, że tak powiem. Czy ja wiem, już... Nie no, gdyby to rozpatrywać w kwestii, wiesz, nie wiem, jakiegoś programu telewizyjnego, no to 10 lat na antenie to rzeczywiście jest już coś, prawda? Czy... Natomiast jeśli chodzi o sklep... Nie wydaje mi się. Żeby grami, być w Lublinie z całym szacunkiem. Z tradycją? Nie, no ja to tak do tego nie podchodzę. Jednak sklep to sklep, i, i żeby się tam czymś szczycić, no to uważam, że trzeba mieć przynajmniej 20 lat na karku. Powiedzmy, na 20-lecie mogę obiecać klientom, że coś specjalnego ufundujemy. Je, je, jeżeli. Zobowiązuję się tu, trzymajcie mnie za słowo, wyciągnijcie to z tej audycji. Pamiętajcie, to było w roku 2015. No pytanie, czy będzie wtedy istniał internet, prawda? Czy już jakaś bardziej wysublimowana no, forma coś komunikacji międzyludzkiej? <głos> Może telepatia na przykład? Albo jeszcze coś, o, o, o czym dzisiaj nawet, nawet nie marzymy i, i nawet nam nie przychodzi do głowy. Kurde, zresztą zastanówcie się tak, tak naprawdę. Szczególnie, szczególnie, szczególnie wy, którzy macie 30 plus lat na karku. O rzeczach, o których myśleliście 20 lat temu, prawda? Jak to się wszystko rozwinęło i... Same gry przecież jak się no. rozwinęły i dlaczego dzisiaj doszło no. i To nawet doszło jest... I to jest to, to... Ktoś 20 lat temu wyobrażał sobie coś takiego jak telefon komórkowy, że to będzie w powszechnym użyciu i no, to jest ale jeszcze wygięty, Prost. jak to teraz nowe. Co, ja tego nie pojmuję, ale dobra, nikomu nie żały. No nie, nie wiadomo, czy wiesz, czy, czy, czy, czy, czy nagle nie wypali Oculus Rift i, i nagle 3D nie stanie się absolutnym wyznacznikiem, prawda? Ja w 3D nie wierzę w ogóle, a w te wszystkie okulary i ten, ja sądzę, że się skończy jak z jak z Kinectem, że to... Ja tam... też nie wiesz co, jest ujdzie. paradoksalnie też e, ostatnio najbardziej cenię gry, które są najbardziej growe. Growe w sensie e, wracają do rzeczy, które były gdzieś w gamingu 10-15 lat temu. Taką gra jest właśnie Sunset Overdrive i, to jest powrót do czystego fanu i czystej zabawy. Natomiast no, w ostatnich latach mieliśmy duże dużo ciśnienie na tak zwaną otoczkę, prawda? Czyli Fabuła, y, oczywiście grafika, tam jakieś tam historie, nie wiadomo co, samo granie zeszło na dalszy plan. Yy, a teraz powoli to, powoli to, no, chociażby GTA 4, który uważam za najgorszą część z całej serii. Ja się zgadzam. Nie wiem, jak ty jeszcze czy się zgadzasz. Jest absolutnie nudne, mało grywalne. Wszystkie misje na jedno kopyto. Zabij znaczy za zabij wszystkich, wróć z powrotem i obejrzyj kolejną scenkę, prawda? i, i słuchaj dalej scenkę. Tak, i słuchaj dalej, natomiast ciężkiego żywota i losu emigranta, prawda, z Europy wschodniej w Ameryce, jak to on ma ciężko, jakie to są jego wielkie rozterki i tak dalej, i tak dalej. No my to tak. mamy na co dzień, więc nie było czego słuchać. Być może my to też inaczej... Wiesz co, właśnie też, też, też to rozkminiałeś że, że z perspektywy na przykład Amerykanina mogło to być bardzo bardziej ciekawe, prawda? Natomiast z perspektywy Polaka, no, no Niko Belic no, był taką naprawdę postacią bardzo blisko naszym słowiańskim sercom, myślę. I no dobra, no on był tak bardziej podruskiego zrobiony, więc no może, może nie każdy, może akurat Polacy aż tak bardzo się z nim nie utożsamiali, A, aczkolwiek no powiedzmy, że te problemy były takie bliskie, bliskie nam, nawet jeżeli osobiście się nie spotkaliśmy, to na pewno ktoś ma każdy z nas ma znajomych, czy, czy, czy, czy, czy w rodzinie kogoś, kto, kto, kto był na emigracji, kto z tym się zetknął, prawda, i, i jakiś tam punkt widzenia na, na te tematy mamy, aczkolwiek rzeczywiście, no dla Amerykanina to, to może być ciekawa perspektywa. Natomiast GTA 5 po czwórce, no to było po prostu, to był kosmos, to był powrót do tego, co dobry. Nie wiem, to jeszcze przede mną, więc... Jeszcze... I jednak pokazanie, że w dzisiejszych czasach gry mo mogą opowiadać dobrą historię i mieć wspaniałą otoczkę, bo, bo, bo, bo takie, takie, takie rzeczy niewątpliwe są GTA, a jednocześnie być grywalne, tak jak kiedyś. Dla mnie GTA 5 jest takim tytułem i nie zgadzam się, absolutnie nie zgadzam się, iż grą ubiegłego roku jest Last of Us. Ludzie, nie, GTA 5. wiem, że to jest absolutna komercha i nie wiadomo ile miliardów na tym zarobili, nie wiadomo ile, ile się tego sprzedało, aczkolwiek jest to przykład rzeczy, która się sprzedaje absolutnie zasłużenie, bo jakość tej gry i ilość rozgrywki i dobrej zabawy, którą dostarcza no Last of Us nie dorasta do pięt. Do tej pory przy każdym zamówieniu kilka sztuk gita Tak, do dnia dzisiejszego no to jest, jest najlepiej sprzedająca się gra w historii sklepu i nawet nawet do dzisiaj dokładnie inne gry Farka i Czwórka, prawda, Mortal Kombat najnowszy żyją w dniu premiery, no tam później oczywiście tam paru klientów się znajdzie. Natomiast GTA od, od premiery dwa lata temu żyje non-stop po prostu. Ma się dobrze i non-stop się sprzedaje. Mało tego, niektórzy kupują po dwa razy, a nawet po trzy razy mieliśmy taki przypadki. Raz wień, proszę, czy raz tak. bo... e, No więc tak, klient y, wziął grę w dniu premiery, trochę sobie pograł. Znaczy, tak, no, zacznijmy od tego, że wiele, jest wielu klientów, którzy traktują nas sklep właśnie, nie jako sklep stricte grami, tylko jako wypożyczanie prawda, no, gier takich w sensu stricte wypożyczać nie można, gdyż, no, wiązałoby się to z, z łamaniem prawa, łamaniem e, praw do licencji, które, które, mają tylko i wyłącznie dystrybutorzy, natomiast ich polityka jest taka, iż w Europie, e, no, licencji na wypożyczanie nie udzielają. Inaczej jest w Stanach na przykład, gdzie, gdzie, gdzie istnieją sieci wypożyczalni i, i z kolei czymś zupełnie normalnym i powszechnym jest to, że grę można wypożyczyć. U nas w Europie nie, e, ja więc no, prowadzimy coś takiego jak wymiana, prawda, czyli można przyjść ze swoją grą, za skromną opłatą, zamienić na jakąś grę inną. A więc przyszedł, człowiek kupił grę ta w dniu premiery, powiedzmy, że tam pograł sobie 2-3 miesiące, grał, Myślał, iż gra mu się znudziła, prawda, więc... Przyniósł, zamienił na co innego, pograł sobie w tę grę, no ale po pół roku stwierdził, że kurczę to jednak chyba była najlepsza gra, jaką grałem w ostatnimi czasy, i ona jest tak fajna, że może warto by ją przejść drugi raz, e, za to do czego sam się zresztą osobiście przymierzam, gdyż e, GTA piątka ma bardzo fajny, nieliniowy scenariusz i nie da się jej przejść po prostu. To nie żaden spoiler, po prostu e, nie, da się, nie da się przejść jej. Nie da się wszystkiego odkryć za jednym razem po prostu. No, nie da się, bo się podejmuje pewne wybory, które z kolei zamykają inne rzeczy, więc no, chyba, żeby się każdą, na każdym rozstaju jak gdyby sprawdzało od razu dwie opcje, co no to trzeba być jakimś masochistą, prawda? Więc to akurat naprawdę warto zagrać po, po, po raz drugi. No więc ten człowiek stwierdził, że, że, że zagra sobie po raz drugi, yy, przyniósł grę, wymienił ją ponownie, po czym za jakiś czas sprzedał konsolę, prawda, trójkę, kupił PS4, no i nie z, gruchy, nie z pietruchy ogłosili, że GTA Piątka wyjdzie na PS4 w nowej grafice, z nową muzyką, prawda, znaczy no, w nowej grafice w lekkim cudzysłowie, ale w, w jeszcze bardziej dopieszczonej, prawda? Więc co robi ten człowiek? Przychodzi do nas po raz trzeci w GTA. I nadal bawi się dobrze, co, świadczy, co świadczy tylko i wyłącznie o tak. jakości tej gry. Teraz jeszcze brakuje, żeby zmienił czwórkę na Xboxa, a nie a żeby, na żeby, żeby nie było, drodzy fani Last of Us. Uważam, iż jest to wspaniała gra. Naprawdę bardzo dobra. Tak, proszę mnie nie spalili. bombardować nie palić chałupy. Wiem, że to potraficie grając w Last of Us, bo tam możliwości podpalania różnych rzeczy są nam naprawdę dosyć mocno rozwinięte i zaawansowane. Nie, wiadomo, przecież, że gry uczą samych negatywnych zachowań, więc Natomiast ja osobiście uważam, że Last of Us jest drugą najlepszą grą zeszłego roku, ale dla mnie. GTA jest najlepszą grą ostatniego pięciolecia, więc no de facto musi być najlepszą grą w roku. Dla Ciebie tak samo? Yy, no chyba tak, aż tak dla Last to nie powiedziałbym, że masz tak wielkiego wrażenia. Bardzo dobra gra, ale jednak GTA też uważam, że, że było lepsze no to ja wam wierzę na słowo, bo jeszcze przede mną jeszcze piątka piątkę. piątkę nie, jeszcze nie. Z, zresztą ogólnie GTA do mnie nigdy nie przemawiało. Ja też narażam na spalenie. Tak no, samo tak jak za to, w... że powiedziałem ostatnio w innym podcastie, że Wiedźmina nie skończyłem mhm. dwójki i schowałem się pod stół, żeby mnie nie obrzuciła publika. Ale, ale i na trójkę też nie czekam. Sprawdzę z chęcią, ale nie mam jakiegoś właśnie ja, takiego oparcia ja właśnie w Last of Us grałem dlatego właśnie um, spoiler, e, z, Spoiler przymus, tak jak ci powiedziałem, <laughs> więc akurat wiedziałem, że Last to Us może mieć ciekawą fabułę, więc rzeczywiście ma dosyć ciekawą. Fajne zakończenie, może nie jakieś tam takie totalnie niebanalne, ale, ale jak, jak, jak na gry, to, to nawet dosyć niestandardowe. Ciekawi mnie, jak to pociągnął w części następnej, która no, na pewno powstanie, będzie. powstanie no, nie zabija się do innej krowy, a szczególnie tak do innej. A mało tego, Last o, wa o was, jak już jesteśmy przy tym temacie, uważam za e, pierwszy Uncharted, które mi się naprawdę podobało i, i, i które lubię grać. No, ja to, to jest z kolei Uncharted gra, która... Gdybym miał przeprowadzić ankietę wśród moich klientów na PS3, jaka gra, e, czy tam seria gier najbardziej im się podobała, to jestem 100% pewien, że wygrałby Uncharted, prawda? Żeby po prostu... To no fajna przygoda w każdej części. Nie wiem, nie może wątpliwie. jestem nastawiony anty, bo jak gram w tę, to mam poczucie po prostu, iż w tej grze wszystko było zrobione. Czy znaczy jest coś takiego prawda w dzisiejszych czasach jak poprawność polityczna. I ta gra jest tak zrobiona, w każdym aspekcie po prostu jest zrobiona tak, żeby absolutnie każdemu się podobała. Ale to też sztuka trzeba powiedzieć, żeby tak to No w sumie, w sumie tak, ale mnie to drażni w tej grze po prostu. Naprawdę mnie to drażni i ona jest taka ugrzeczniona. I nawet ten banastro, no, no wszystko w tej grze zrobione tak, żeby, a, żeby się spodobało jak, najszerz, no jak najszerszemu gronu ludzi i, i rzeczywiście się podoba, bo tak jak mówiłem, od tego przysługuję jako dresiarza, po, po, po nawet ma, ma, ma, ma, ma, ma matkę z dziećmi, prawda, która nawet nie grała w grę, ale zerkała jak dzieci grają i też jej się podobało. No tak. No. Kotu też pewnie się podobało. Może, albo psu. No zobaczymy jak czwarta część jeszcze przed nami. O... Natomiast las to was wreszcie dorzuciło to, to, to, to, to, to czego mi w, brakowało, czyli takiej trochę kontrowersji i więcej brutalności, prawda? Skoro już jesteśmy przy, przy temacie lepszych połówek, to zdarzają się też klienci, którzy proszą na przykład o... Na przykład biorą trzy gry, a proszą o wybicie paragonu na jedną, prawda? Ja oczywiście muszę wybić na te trzy, ale, ale nie, oni proszą o paragon oddzielny. Żeby może no mogła tak. skontrolować wydatek i no już, jest. Tak. już została nabyta jedna gra, prawda? No to już jest coś nie tak, szczerze mówiąc. I w związku i z człowiekiem, jak się musi tak tajniaczyć, to, to już mm. trochę do przesady chyba jest wtedy, no bo... Znaczy, wiesz co, jest wiele osób, które nie potrafią wytłumaczyć, co jest fajnego w grach, na czym, dlaczego one nam sprawiadają radość, prawda, co w nich jest takiego fajnego i tak dalej, bo to... Jeżeli ktoś go, no to ja to zawsze po prostu mówię na przykład osobom, które, które się mnie pytają jak na przykład swoją dziewczynę zarazić pasją do grania czy tak dalej, zacznij od rzeczy, któreś sam byś nie grał czy nie grasz na co dzień, prawda, nie od Call of Duty. <głos> czy od Battlefielda i od sesji multiplayer, prawda, z jakimiś tam ludźmi, którzy, którzy spędzają no, tam 20 godzin na dobę grając tylko i wyłącznie w Battlefielda, prawda, bo to, to, to, to może tylko spadać zniechęcenie, prawda. Trzeba zacząć od takich rzeczy jak SingStar, prawda, karaoke, DJ Hero, Guitar Hero, czy jest platformówki, które kobiety uwielbiają. Czyli jakieś kolorowe, skaczące do dziki, gry proste, żeby można się było swoić i z, z tymi samemu poczuć, to, bo, bo no, rzeczywiście w, w gapianie się ktoś, kto nie jest graczem i patrzy na przykład na takie Battlefielda, gdzie non-stop jest praktycznie to samo i on nie czuje tych emocji, nie jest w stanie, jest w stanie poczuć po prostu tego, że to jest prawdziwa walka i, i tak naprawdę emocje są podobne jak, jak na prawdziwym froncie, bo tam rzeczywiście kryjesz się, yy, prawda, Oczywiście wszystko jest przyspieszone, ale to jest taka, taka, taka prawdziwa wojna w pigułce. tam są przeciwnicy, którzy nie wiesz jak się zachowają i jednak wczuwasz się jakoś tą akcję i to przeżywasz, prawda, ale osoba, która nie ma z tym do czynienia nie jest w stanie tego zrozumieć po prostu. To prawda, no ja mam swoją teorię taką, że dla każdego znajdzie się jakaś grata, nie tak. znaczy, że ja znajdę, tylko że na pewno to, to się znajdzie, moje słowa tutaj. bo ja czasem jak opowiadam ludziom o jakichś tytułach, który kojarzę, że ktoś się na przykład dźwiękiem interesuje, to opowiadam o Flower, żeby sobie sprawdzić, czy jakieś takie, już nie moje stricte muzyczne gdy tylko właśnie takie muzyczne z czymś dodatkowym, to są zaciekawione, więc... No to jest tak samo jak z filmem, no każdy znajdzie film dla siebie, prawda, no. Są, są, są osoby, które prawda, no, horror uznają za no, piramidalną głupotę, a fascynuje ich tam białe czy niebieskie Kieślowskiego prawda? i tam <grym> zasypiają przy tym, czy tam się ekscytują z kolei. No. Ja, ja zasnąłem na przykład próbując oglądać, natomiast, natomiast no, są. S są osoby, których to fascynuje i przeżywają niesamowite emocje przy tym filmie, a są osoby, które się świetnie bawią, prawda, na czwartej części Transformerów, prawda? Nie wiem, czy już wyszła, czy nie. Było tak? już dawno. Uf, na wszystkich płytach internetach. Nie, to, to, to, i tak to jest twój że. Już następna I... będzie za dwa lata, więc. Powiem ci, że ja mam właśnie tak, że.. Przez... Nie tracę już czasu na, na, na, na filmy typu Transformery czy, czy, czy jakieś to. Ale na Nitford Speed'a dałeś się namówić. No um... Z, no. Tak, ale uważam go za świetny film, powiem ci szczerze, ja, tak ale tak nawet mi się bardziej podobał chyba niż tobie, podejrzewam. Nie, mi wizualnie dla mnie to był cudowny film, fabularnie to była kaszka z kaszką. A mi się, mi się podobało, tak wyraży, wiesz co, a... mi się podobało, że to było właśnie często, jeśli jesteśmy przy ekranizacjach gry, gier, jest tak, że te ekranizacje, w cudzysłowie, growe, mają nijak do materiału źródłowego, że tam jest parę elementów wyciągniętych z gry. Natomiast Need for Speed jest czymś takim, co dosyć wiernie trzyma się, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę Need for Speed Run, gdzie, gdzie fabuła jest praktycznie kopią, kopią fabuły z tamtej gry. Jest oczywiście odpowiednio rozwinięta, tak żeby to tam się dało w kinie oglądać, ale... Znaczy no bohater, główny bohater, wiadomo kto ogląda, znaczy, ale ja to już mam teorię, mo może przy okazji też się podzielę, mam teorię co do głównego bohatera, no, który jest no po prostu, nie wiem, i aktor i, i postać jest tak bezbarwna, no, no, tam wszystkie postacie trzecioplanowe w tym filmie są ciekawsze niż główny bohater. Ale ja wychodzę z założenia, że to był specjalny zabieg i specjalnie dobrali takiego aktora bez charyzmy i tak dalej. Gdyż główny bohater tego filmu jest graczem. Każdy to jest taki typowy player one. Każdy się z nim może utożsamić. To chodzi o to, żebyś ty to przeżył i starał się wcielić w tą postać, prawda? Dlatego ona ma być taką... założenia, prawda? No jakby nie patrzeć, no, gra trafia do ilości tam milionów, milionów ludzi na całym świecie, prawda? Więc założenie było moim zdaniem takie, żeby to był właśnie taki player jeden. Podzielasz jego zdanie? Czy ja wiem? Nie wiem, mi się podobało. Ja lubię ten... Ja go mówię ja Breaking Bad oglądałem. No więc, właśnie i dla mnie tak to, jest to jest to bardziej się uwaga, masz, wiem, ambitne podejście, a mnie ambitne to było właśnie dlatego, że wzięło się Pinkmana z tak, Breaking dokładnie. Bad, żeby nabić widzów do filmu dodatkowo. To jest moje podejście. Ale możesz i ty no, mieć, ale rację, ja bo dym, ja o ja na przykład nie aktora, który... Breaking Bad grał postać jakoś tam w miarę charyzmatyczną, no, no sorry, ale mój główny bohater for Speed'a Tak kazał reżyser. Charyzmę ma tyle, co, co, co sznurówka w moim bucie, który jest na rzepy. No mieć ciężką tak. stopę, a nie charyzmę, to już, to już się nie liczy. Dobra, to już kończąc, jeszcze mam takie jedno ambitne bardzo pytanie, co chciałbym się dowiedzieć, bo to nie padło. Gra poza GTA 5, bo to jest teraz, ale cofnijmy się do początku, Gra, która zmieniła wasze życie. W jakimkolwiek znaczeniu. Legend of A kiedy Któryjna się z tym zaznajomiłeś? No na do 64. Na to raz. to ja wiem, to jest Ach, platforma, to, tak. ale mogłeś w dniu premiery, a mogłeś i parę lat później. Tak nie, powiedzieć. to było, nie, no to było... Mieliśmy ona no, w dniu premiery, nie, nie mieliśmy chyba. No gdzieś tam, nie, w okolicach, w okolicach niedaleko, niedaleko, niedaleko. Ale no, ta gra jest po prostu dla mnie kwintesencją po prostu gier. No, jest po prostu tak wciągająca taka ma, świetna przygoda. Tak, ona ma idealny balans między, jest, między eksploracją, między walką między elementami przygodowymi, między RPGiem a przygodówką no, nawet ciężko ją zakwalifikować gatunkowo tak naprawdę czy to, no właśnie może ktoś, ktoś zrób konkurs może dla słuchaczy jakiś. <śmiech> jak czy dasz co? nagrody to <śmiech> tak <śmiech> <śmiech> jak sklasyfikować gatunkowo Legend of Zelda Karina Owczasów, bo ona ma ani to nie jest RPG, ani to nie jest przygodówka. Z, adventure, no. No coś takiego. Tam jest RPGa i slashera, no. No <śmiech> jak zaczniesz mnożyć te elementy, ja mogę Ci dodać tam jeszcze elementy skradanki, bo też były jest takie to momenty... To po prostu gra wideo aby wy wymyślacie, Ten podział na gatunki. No w sumie, no, w sumie też, tyle... fakt. ważne, że się fajnie gra, nie? T -t tyle lat temu, a do, do dzisiaj pamiętam, prawda, sekrety ściany, gdzie tam Bobby położyć, żeby dziura się pojawiła. A ja w to nie grałem? się jeszcze do tej pory takie rzeczy. A u Ciebie? Dla mnie pierwszy Metal Gear. No, to dla mnie Którego grałem na pożyczonej. Oczywiście to już... mówimy na Playstation. Na Playstation jeden oryginalny oczywiście. Też, też niedaleko. No, tam jakiś czas od premiery, ale to jeszcze było no, naprawdę za czasów mojej młodości. Konsola nie była moja, była pożyczona. Była pożyczona od znajomego i Pożyczył ją generalnie na dwa dni, a ja wyjeżdżałem wtedy właśnie na... gdzieś tam miałem jakiś wyjazd i musiałem ich po dwóch dniach oddać. No, biorąc grę, to grę, znaczy nie, nie, nie wiedziałem w ogóle wtedy co to jest Metal Gear, o co chodzi w ogóle, no była jakaś tam gierka, którą mi pożyczył znajomy, prawda? W momencie gdy w to zagrałem i... No, nie wiem czy... po prostu grałem w tą grę i stwierdziłem, że ją muszę skończyć. Pamiętam, że byłem umówiony z kolegą na 8 rano tego, tego ostatecznego dnia i grałem. No, no, grałem chyba do Stwierdziłem, że muszę ją przejść i będę, nie, zarywam noc, nie będę spał. Nawet jak kolega przyjdzie o tej godzinie 8, to założyłem sobie, że jeżeli nie skończę do tego czasu, to on będzie czekał, aż ja to grę skończę. <śmiech> Ale jak na tamte czasy po prostu, Zresztą mało, nawet dzisiaj, jeżeli polecam wszystkim odpalenie pierwszego yy, Metal Gear i zwrócenie uwagi na, na voice acting, na dubbing. Mało, która gra we współczesnych czasach, ma tak dobrze dobranych aktorów, barwę, ton głosu, yy, do charakteru postaci i, i, Bo tam graficznie ta gra się zastarzała, wiadomo, jak no, w świecie gier jest to norma, ale pod względem dubbingu i voice actingu to jest absolutne mistrzostwo świata. I do dzisiaj się tego miło słucha, nawet późniejsze części Metal już tak dobrze, e, dobrze ścieżki dźwiękowej moim zdaniem nie były zrobione. To, to po prostu ta gra mi pokazała, iż e, gry naprawdę mogą opowiadać również niesamowite historie, i, i, i to tak, tak naprawdę jest kwestia tylko utalentowanych twórców, którzy, którzy podejdą do tematu i. No bo wydawało mi się zawsze, było parę filmów, które tak no, każdy ma tam jakiś film, które nim pozamiatały, prawda, gdzie, gdzie była fabuła tak zaskakująca i tak dalej, czy książki, prawda, wydawało mi się, iż w grach nie jest, nie jest to może, znaczy nie, nie spotkałem wcześniej gry, która miałaby taki poziom, prawda, natomiast Metal Gear i fabuła Metal Geara było, było czymś, co, co spokojnie można by sprzedać w formie dobrej książki. No tam. Nie sprzedali, bo dwie wydali Te? tylko oczywiście nie u nas, bo mam po angielsku, ale. No ale no już tam Rozbudowane Znaczy też, no w sensie. też no, jest z drugiej strony, no każde medium ma swoje specyfikę i, i historia, która dobrze się sprawdza w grze, też niekoniecznie dobrze się sprawdza w filmie, prawda? Czyli tak samo, tak samo biorąc pod uwagę y, książka, film, prawda? Każde medium ma swoją specyfikę i.. i i czasem nie jest to tak, ale, ale no mówię, Metal Gear pierwszy za, za tą fabułę, którą do dzisiaj wspominam jako naprawdę mega rewelacja. Chociaż najbardziej lubię metal Gear drugiego, tak naprawdę. Ale, ale, ale gdybym miał, tak jak mnie pytasz, która gra na mnie największe wrażenie, to zdecydowanie to. No szkoda, że wiele osób w te akurat dwie gry nie zagrało, no ja w tą pierwszą nie zagrałem jeszcze, to sobie podkreślam. Ale no właśnie to jest fajne, że zawsze można, zawsze można robić. Dotarliśmy do końca. Jestem Wam bardzo wdzięczny za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnia. E, że jeszcze jest tyle tych tematów, że ja bym mógł to co tydzień trzaskać. E, podcasty na ten temat. Myślę, że w odcinkach... Całą serię możemy zrobić. Proszę się bardzo. Mnie nic nie ogranicza, więc słuchacze myślę też będą w niebowiedzięci, bo to nie jest częsty temat. Także bardzo Wam dziękuję. Kolejnych... Teraz, żeby do 20 dojść dwunastu. 12, 12, matematyka to nie ma 12 lat. E, mocna strona, także mam nadzieję, że się tak uda i że będą te nagrody. Nie pracować, muszę ci powiedzieć. Żaden problem. No ja wiesz, ale tą kasę trzeba liczyć. Tak? Ja bym nie chciał, ja bym nie chciał pracować z grami, nie dlatego, że... A wiesz, to jest fajne? Co od was usłyszałam, ale mnie to nigdy aż tak nie, tak, nie kręciło. Tak, tak na koniec, jak, jak przychodzą ludzie i na przykład targują się o 10 złotych, Yy, znaczy, zdarzyło nie, mi się zresztą. nie, nie, nie, ale mówię, targują się 10 zł po czym wychodzą zapominając za wzięcie reszty <głosy> A, dobry. to się nazywa dobry akcent na koniec także bardzo Wam dziękuję i kolejnych lat, żeby jednak był jubileusz i żeby były te nagrody, o których mówię za ten jubileusz <głosy> także dzięki wielkie dzięki również, pozdrawiamy słuchaczy Rozmówców zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcast.on.eu www.podcast.on.eu